Jest sobota, 12 października 2019 roku. Słuchacie właśnie 259 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami makabryczny Michał Dżeryjakowicz. Witam Cię. Witam Cię, drogi kolego, witam wszystkich słuchaczy. I dziś pozbawiony epitetu Szymon Szymas cieśliński Ostatnio pozwalałem sobie właśnie na takie żarty na wstępie, czy to z siebie, czy z rozmówców, a zazwyczaj tu i tu, zwłaszcza przy tych nagraniach z Mando ostatnimi czasy, ale w związku z tematem tego odcinka uznałem, że chyba jednak lepiej będzie dać sobie spokój. A dlaczego? Dlatego, iż tytuł, który dzisiaj chcielibyśmy dla Was omówić, to film poroniony z 2018 roku. I może Jerry, powiedz nam na początek, dlaczego w ogóle się tym filmem zajmujemy, jak się o nim dowiedzieliśmy? i co on w ogóle robi w Polsce, bo on ma polską dystrybucję, nie? Dokładnie tak, Poroniony albo Stillborn w oryginale, to jest film, który my w Polsce dostaliśmy dzięki kolejnej edycji przeglądu Fest Makabra. On się pojawił w trzeciej edycji festiwalu, czy na trzeciej edycji festiwalu, pewnie tak lepiej. Następnie trafił na VOD Kino Świat, który to dystrybutor odpowiada za festiwal Fest Macabra. także można było ten film zobaczyć i w polskich kinach, głównie na maratonach. No i w tej chwili można go też w 100% legalnie obejrzeć właśnie w ramach VOD. Mhm. To akurat z tą polską dystrybucją tutaj jest dla mnie szczególnie ciekawe, bo... To jest film wyprodukowany na zlecenie Platformy Shader. I w dużej mierze ja mam wrażenie, znaczy może teraz to się zmienia, ale te pierwsze produkcje właśnie z tej platformy to tak miały dość ograniczoną dystrybucję. Właśnie poza Stanami poza tą jedną platformą to one nawet w drugim obiegu nie były dostępne. Nawet tym nielegalnym, taka co dopiero w legalnym. No i właśnie dlatego super, że Kino światu udało się uzyskać prawa do dystrybucji. I jest to film kanadyjski, jego reżyserem jest Brandon Christensen, który jest no, debiutantem, jeżeli chodzi o filmy pełnometrażowe, wcześniej stworzył tylko kilka shortów, które raczej nie są nam, Polakom, bliżej znane, a scenariusz Brandon Christensen napisał wspólnie z Colinem Minihanem. i tego akurat pana możecie kojarzyć, chociaż nie wiem czy z nazwiska? ponieważ jest to reżyser m.in. Grave Encounters czy Extraterrestrial, przy czym właśnie w tamtych filmach on jakoś inaczej chyba figurował na napisach. No i nasz seans rozpoczyna scena podwójnego porodu. Niestety jedno z dwojga dzieci umiera, następnie zaś przenosimy się o kilka dni w przyszłość i obserwujemy jak świeżo upieczeni rodzice wprowadzają się do nowego domu. Obserwujemy takie zwyczajne, codzienne życie. Mąż chodzi do pracy, żona zajmuje się dzieckiem. Niestety szybko zaczynają dziać się pewne niepokojące rzeczy. Żona popada w depresję, słyszy i widzi pewną zjawę, zaś mąż tuż przed wyjazdem w podróż służbową spostrzega siniaka na nóżce syna. No i może tyle na razie wystarczy. Jerry, no jak Ci się podobał ten punkt wyjścia? Punkt wyjścia jest dosyć kontrowersyjny, powiedziałbym, bo z jednej strony w horrorze no, pojawiały się już tego rodzaju motywy, jak właśnie niemowlę, czy śmierć niemowlaka, czy śmierć dziecka, no ale to jest zawsze, wydaje mi się, coś, co wymaga od twórców wyczucia, dlatego że no, tematyka jest dosyć ciężka, no bo umówmy się, że to jest... No, temat tabu to może źle powiedziane, ale, ale pod pewnymi względami też. Tym bardziej, że tutaj ten film Oprócz śmierci dziecka tak naprawdę dosyć wprost porusza temat zjawiska, którym jest depresja poporodowa. A no, jeżeli ktoś miał w rodzinie kogoś, kto rodził dziecko albo, nie wiem, wśród znajomych, albo ma żonę, partnerkę, cokolwiek innego, no to być może się spotkał właśnie z właśnie z tego rodzaju kwestiami, co w sensie nawet niekoniecznie z depresją poporodową u właśnie kobiety tutaj rzeczona i przeze mnie, ale na pewno spotkał się z informacjami na temat tego zjawiska, które, no tak jak mówię, jest pewnym tematem tabu, no bo to od dopiero kilku lat trochę dopuszcza się istnienie w ogóle czegoś takiego, mam wrażenie, na szerszą skalę, a raczej jednak taki dominujący przekaz to jest to, że wiadomo, tam dziecko to jest najpiękniejsza chwila w życiu i, i, i kobieta rodząc dziecko no to już nie może być szczęśliwsza. No więc tutaj mamy takie podwójne kombo, bo, bo mamy z jednej strony właśnie stratę dziecka w wyniku poronienia. Z drugiej strony mamy depresję poporodową i wszystko, co z tym związane. No więc ten punkt wyjścia jest sam w sobie dosyć ciężki. Ja byłem, nie ukrywam, dosyć ciekawy, jak twórcy do tego podejdą, czy po prostu wiesz, ten element wyjściowy, ten punkt wyjścia posłuży nam jako taka baza do zbudowania historii bardziej opartej na dramacie, czy może pójdziemy w kierunku jakiegoś takiego straszaka mhm. bardziej klasycznego no i powiem szczerze, że ja mam trochę ambiwalentne odczucia co do tego filmu, dlatego że mam wrażenie, że można było z tej opowieści wycisnąć dużo więcej niż suma summarum się udało, a szczególnie patrząc na pierwszą połowę tego filmu bo wydaje mi się, że ta historia początkowo rozwija się dużo lepiej niż później już zaczyna iść w nieco innym kierunku, Natomiast jest największy problem, tu mam z, z samym tytułem, ale to może później to rozwinę. Dlaczego uważam, że to jest mocno chybiony pomysł i, i taka nie wiem na ile świadoma decyzja twórców w kontekście podbicia potencjalnych kontrowersji związanych z tym tytułem, ale to mówię, może za chwilę. Mhm. Znaczy co do tytułu, to ja już teraz tylko na że się zgadzam i powiem, że na etapie zapowiedzi, to znaczy gdy właśnie, na przykład, Fest Macabra ogłosiła program, to ja byłem przekonany, że ten tytuł trzeba odczytywać znaczy metaforycznie, w sensie, że Pogoniony tutaj występuje jako synonim do szurnięty, tak? nienormalny, coś takiego. A potem, gdy się okazało, że to jest rzeczywiście film o, czy znaczy nie o, ale z Pogonieniem w tle, to też no, stwierdziłem, że zupełnie nie rozumiem tej decyzji. No ale, tak jak powiedziałeś, może do tego jeszcze wrócimy. Teraz. Ja poczekam jeszcze trochę z osaną końcową i chciałem jeszcze od Ciebie usłyszeć, co sądzisz o naszym małżeństwie. Tutaj ono nazywa się, znaczy oni nazywają się Mary i Jack. W Mary wciela się Christy Burke, a w Jacka Jess Moss. No, i jak oceniasz to, jak odegrano tutaj to małżeństwo? Bo to też jest w sumie dość istotna kwestia, nie? No bo cały ten film stoi na tym, na tej relacji między naszymi bohaterami w dużej mierze. Czy uwierzyłeś w te ich relacje? Tak, akurat pod tym kątem nieźle wydaje mi się, tutaj to zostało poprowadzone, te postaci są wiarygodne i przede wszystkim oni w ogóle kreują w dosyć wiarygodny sposób no skomplikowaną jakby tego nie brać relacje no bo tutaj my ich poznajemy w momencie też takiego piętrowego szoku, można powiedzieć, nie? bo to jest narodziny dziecka, strata dziecka, przeprowadzka do nowego domu, co też nie pozostaje bez znaczenia w toku fabuły i, i, i wpływa bezpośrednio na to, jak ten związek się rozwija, jakieś tam zawirowania w pracy po stronie męża, ta depresja poporodowa po stronie żony. Czyli wiesz, tutaj jest naprawdę sporo takich elementów, które powodują, że ta para ma co grać i ze sobą, i w ogóle jakby ma co grać i to jest w porządku. Akurat to do mnie jak najbardziej trafia, tym bardziej, że wydaje mi się, że też oni sobie poradzili z rozwojem tej fabuły, no bo tak jak wspomniałem na początku, ona się dosyć mocno zmienia. My zaczynamy od w zasadzie takiego stricte dramatu, później film idzie w nieco odmiennym kierunku i wydaje mi się, że oni sobie naprawdę, poza tam drobnymi wyjątkami, ale to wydaje mi się tam też jakieś lekkie uwagi miałem co do końcówki, ale to bardziej wynikało wydaje mi się ze scenariusza, czy, czy z takich paru elementów, które mi nie do końca grały w tej warstwie, a nie w warstwie stricte aktorskiej, bo, bo cała tutaj ta para ciągnie moim zdaniem ten film raczej w górę ni niż w dół. Mhm. Yy, specjalnie się o to pytałem, bo Często w tych takich horrorach z rodziną w tle my nie czujemy, że mam do czynienia z rodziną. Ja mam przynajmniej takie odczucie, że jednak to jest grubymi nićmi szyte i po prostu trzeba zawiesić niewiarę tak? i przyjąć po prostu, że tak to jest rodzina. A tutaj rzeczywiście ja to odczułem. Doceniam totalnie to, jak odegrano to małżeństwo. Ja też mam problem trochę z mosem w roli Jacka. Znaczy, miałem na samym początku, bo on, ma, też specy on jest, ma specyficzną twarz, nie? I on też grywa, znaczy on sporo gra teraz. tak Ma jakieś tam mniejsze rolki w wielu serialach i tak dalej, yy, ale też mi się przypomniał na przykład, nie wiem, że grał. Yy, może Tucker i, i Dale kontra zło, chyba? Yy, mhm. No w tej komedii, tak. tak I tak. Yy, on ma też taką twarz, że w tych rolach komediowych nawet. Yy, Nieździe się sprawdza. Tutaj nagle miał taką bardzo, bardzo poważną rolę. Christie Berg kupiłem od razu też. Właśnie mamy tę przygnębioną kobietę. Męża, który radzi sobie trochę lepiej. I takie genialne mikroscenki. To są takie momenty, przy których ja naprawdę byłem zachwycony. Na przykład scena porannego pożegnania. Gdzie żona pyta męża, czy on niczym nie zapomniał. On mówi, że nie, wszystko mam. Pokazuje jej tam neseser i kluczyki. I już ma niby odejść, a tu po chwili podbiega do niej i tam się wymieniają cały sam. I to naprawdę wygląda totalnie autentycznie. Byłem, no, znaczy, no Czułem się, jakbym oglądał taśmę po prostu nagraną gdzieś, wiesz, na żywo pod jakimś domem. Widać, że właśnie oni jakoś tam o siebie dbają, no ale w relacji pojawia się mała dziura, jakaś tam rysa, która powiększa się w toku filmu. To, co mi się też strasznie podobało, to fakt, że o ile Jack jest taką postacią stabilną, znaczy stabilną, w miarę stałą, nie w sensie on wyróżnia się pewnymi cechami i to się utrzymuje przez prawie cały film. Tak Mary ewoluuje mocno i ta jej metamorfoza, kurczę, no, to, to też na mnie duże wrażenie robiło, bo jak gdyby bohaterka powoli popada w szaleństwo i coraz gorzej sypia, ma zwidy, słyszy te głosy, boi się o życie swojego dziecka i film nam tego nie musi mówić na zasadzie gdzieś tam w dialogach czy coś takiego my to po prostu widzimy totalnie na pierwszy rzut oka jesteśmy świadomi tego co się z nią dzieje to w jaki sposób wygląda jej włosy tak? ten cały nieład na jej głowie to, to że są takie jakby lekko przetłuszczone to że ma lekko podgrążone oczy jakby taką opuchniętą twarz to, to w ogóle od strony takiej bardzo fizycznej jest świetnie zaprezentowane, bo nawet nie musimy mieć żadnych omamów, byśmy wiedzieli, że ten stan bohaterki się pogarsza, no ale właśnie mąż też gra bardzo dobrze, widać, że go niepokoją te kolejne, kreślę cudzysłów, nieprzyjemne incydenty, no ale nie wie jak zareagować, no bo kto by wiedział tak, jak reagować na taką sytuację, jeszcze mamy cały ten kontrast, bo Film zaczyna się, no, mamy śmiech dziecka, ale poza tym niby wszystko ma się ku lepszemu. Tak? Facet dostał awans w pracy, małżeństwo się przeprowadziło, to miał być właśnie początek nowego, lepszego życia, a w gruncie rzeczy ten ich świat się powoli rozpada. Ale to ja się cieszę, że ty wspomniałeś o tym, budowaniu klimatu tymi drobnymi scenkami, bo to w ogóle jest, akurat moim zdaniem, spora zaleta tego scenariusza właśnie szczególnie w pierwszej połowie filmu, bo tutaj jest dużo takich elementów. Tu nawet w kontekście tego stricte dramatu, tej, mm -hmm. tego wątku depresji poporodowej czy, czy depresji po stracie dziecka, to to też jest w ogóle fajnie budowane takimi prostymi scenami krótkimi, które tam nieraz by mogły uciec, a tak naprawdę dużo nam mówią i o postaciach i o ich sytuacji, bo tam, nie wiem, mamy kwestię na przykład tego, że ona tam niespecjalnie jest w stanie karmić piersią dziecko, pojawia mm -hmm. się tam jakiś laktator, pojawia się karmienie dziecka butelką. To jest, to jest, wiesz, to jest taki wątek, który na przykład mógłby być zupełnie pominięty, a przez to jak on jest portretowany, jak jest ukazywany cały ten problem i, i złożoność tego problemu, to on jakby ciekawie buduje właśnie nam i to na kilku poziomach całą tę historię, nie? bo on buduje relacje, czy prezentuje nam relacje pomiędzy tymi postaciami, prezentuje nam jak to wygląda ze strony męża, ze strony żony. No To jest, to jest naprawdę fajnie poprowadzone. I stan I... psychiczny jest tak, pokazany tak, tak, tak. wtedy. Do, dokładnie tak. I właśnie super jest to, że to jest po prostu taka mikroscenka, bardzo krótka w gruncie rzeczy, no bo ile on tam mogła trwać minutę, półtorej, dwie, a mówi nam dużo więcej niż taka typowa ekspozycja, bo ja naprawdę, znaczy nie będę teraz rzucał tytułami, tak, ale kojarzę masę tytułów, gdzie zamiast właśnie takiej scenki rodzajowej, gdzie po prostu bohaterowie coś robią i to coś, co jest normalne w tej sytuacji, to by, nie wiem, skarżyli się na jakąś sytuację, na przykład koleżance przez telefon czy koledze, nie? a tutaj rzeczywiście my to widzimy i czujemy to wszystko, to my sami interpretujemy te wydarzenia i przez to też ja jako widz na przykład czułem się no, zaangażowany w te relacje, także ja muszę sam tutaj wejść w to wszystko. No dokładnie tak, dokładnie tak. No to jest bardzo dobrze poprowadzony element i, i co więcej też konsekwentnie i spójnie do, do samego końca. Hmm. No właśnie, ale tak mówimy o tym dramacie, o obyczaju, a jak to jest z tą grozą? Chciałbyś zacząć, czy może ja mam tym razem przejąć Nie, no możesz, możesz wziąć to na swoje barki, a ja za To chwilę. ja może zacznę od pewnego wątku, który ja nie wiem dlaczego, ale strasznie mnie przeraża, a mianowicie elektroniczna niania. Czy w ogóle jakieś krótkofalówki, walkie ale przede wszystkim elektroniczna niania. Pierwszy raz w ogóle dowiedziałem się, że coś takiego istnieje za pośrednictwem shorta, krótkiego właśnie y, horrorku. Prawdopodobnie od Fiudio, chociaż te ręki bym sobie uciąć nie dał. I zakładam, że nawet o tym wspominałem w którymś nawiedzonym podcaście o tych krótkometrażówkach. I wtedy sobie pomyślałem, że to jest świetny pomysł, y, ale jednorazowy. Także to jest jednorazowy taki sposób na straszenie widza. I myliłem się, bo w każdym kolejnym filmie ci powiem, że mnie to przeraża y, tak samo jak nie jeszcze bardziej i najpierw wiesz, myślę sobie o tym, jakie to jest genialne urządzenie, nie? jaki w ogóle genialny koncept, jak to ułatwia życie, zwłaszcza w wypadku dużych mieszkań, czy piętrowych domów, a w tych przecież właśnie filmach brytyjskich czy amerykańskich, to często właśnie tak to wygląda, że to są ogromne tak naprawdę budowle, ale potem słyszę te niepokojące dźwięki z tej elektronicznej niani i jestem autentycznie przerażony. Tak, nawet jeżeli, ja wiem, że to będzie, nie? bo jeżeli ten rekwizyt się pojawi, to on musi zostać tak wykorzystany, no to ja po prostu się trzęsę, a do tego tutaj mamy jeszcze nianie z kamerą. No to już w ogóle sobie nie było słabo, jak ja to zobaczyłem. No, sam rekwizyt po prostu, masakra. Dla mnie ta groza w tej pierwszej połowie filmu w szczególności, ja tak się trochę cały czas odwołuję do pierwszej, i drugiej połowy filmu, ale to jest związane, tak trochę się wytłumaczę tutaj słuchaczom, którzy filmu jeszcze nie widzieli, z tym, że w którymś momencie tak naprawdę film zmienia nieco kierunek i też ten sposób straszenia się zmienia. Natomiast to, jak to jest robione tam przez pierwsze 45 minut, może 50 minut, nie wiem, tam do godziny, to jest dla mnie świetna rzecz i dlatego wspomniałem też na początku, że to trochę można było więcej z tego filmu wycisnąć niż suma sumarum moim zdaniem się udało, dlatego, że Tutaj mamy wiele takich elementów, które są bardzo dobrze wykorzystywane i bardzo dobrze prowadzone. Jest ta elektroniczna niania, jest sam pokój dziecięcy, gdzie mamy pozostawione dwa łóżeczka. Mhm. Gdzie dla mnie od samego początku na przykład to był tak upiorny motyw. Okay, ja, ja, okay. Oczywiście trzeba jakby było y, od razu zakładać, że to zostanie wykorzystane w jakiś horrorowy sposób, y, ale ja Ci powiem, że ja jak sobie tylko przypomnę te sceny z y, tym pustym łóżeczkiem, to teraz mam normalnie gęsią skórkę. Mhm. jak o tym mówię, bo, bo te sceny robią naprawdę niesamowicie mocne wrażenie i tutaj jest więcej tego rodzaju właśnie takich dosyć ogranych teoretycznie motywów, ale naprawdę bardzo umiejętnie wykorzystywanych przez twórców do budowania atmosfery, tym bardziej, że to, to jest wszystko dosyć dobrze prowadzone moim zdaniem pod kątem takiego zniuansowania całej tej sytuacji, że my przed chwilą mówiliśmy dużo o dramacie i on cały czas jest obecny z drugiej strony dosyć szybko pojawiają nam się takie sekwencje horrorowe, bardziej klasyczne z jakimiś dumpskerami różnymi, czy z jakimiś takimi zagrywkami właśnie znanymi bardziej z takich straszaków po prostu zwykłych, ale przez to jak to jest odgrywane, jak to jest rozgrywane to my przez bardzo długi okres czasu tak naprawdę no, nie do końca wiemy z czym mamy do czynienia, w jakim kierunku to może pójść, nie? bo tutaj mhm. twórcy się z nami bawią, nie? Już przez to, że mamy w tej pierwszej sekwencji właśnie utratę dziecka, to my cały czas się zastanawiamy, czy tutaj to będzie jakieś tam nie wiem, nawiedzenie, czy to faktycznie ta nasza główna bohaterka po prostu zaczyna szaleć z niepokoju i, i, i ten stres związany ze wszystkimi tymi nowymi sytuacjami, traumami z niedalekiej przyszłości powoduje, że, że ona widzi coś, czego nie ma i tak dalej, i tak dalej. I to jest naprawdę bardzo dobrze prowadzone. Później, kiedy my jakby trochę już bezpośrednio mamy zaprezentowane z czym mamy tak naprawdę do czynienia i, i twórcy pokazują nam palcem kierunek, to już dla mnie było nie tyle może rozczarowujące, co, co, co właśnie gorzej prowadzone. Dlatego, że ten element tajemnicy znika, ale ty pojawię... to tak odczułeś naprawdę, bo ja ci powiem, że ja do no. samego końca nie wiedziałem, w którym kierunku to pójdzie. Wiesz co, ja do ostatniej te... sceny dosłownie ja też nie wiedziałem natomiast według mnie jakby nazbyt bezpośrednio pokazano nam kilka różnych rzeczy i jakby ta kombinacja tego co widzimy tutaj w przypadku naszych postaci właśnie to znamie te, te różnego rodzaju elementy, które się tam pokazywały, pewna tajemnicza taśma, w której posiadanie wchodzi nasza główna bohaterka i tak dalej, i tak dalej no to wszystko zaczyna powodować, że ja już sobie ułożyłem to wszystko w głowie i no moim zdaniem to nawet nie chodzi już o to, czy, czy to w ostatniej scenie znajduje potwierdzenie, czy nie. No bo tutaj twórcy, mhm. tak jak mówisz, oni sobie pogrywają trochę z oczekiwaniami widza, co do tego właśnie, czy to będzie, nie wiem, zwykłe szaleństwo, czy to będzie jakieś opętanie, nawiedzenie, nie wiem, cokolwiek jeszcze innego, jakaś nie, siła nieczysta. Mhm. Natomiast po prostu ten sposób straszenia dużo mniej do mnie trafiał, bo tam się pojawiło po prostu no, sporo więcej w stosunku właśnie do tego takiego bardzo umiejętnego, świetnie budowanego klimatu na początku. I nawet, nawet mówię, jumpscare lepiej działały w, w tej pierwszej części filmu niż w drugiej, kiedy my widzimy już emanację szaleństwa, siły nieczystej, czy czegokolwiek jeszcze tam innego, już nie wchodząc w spoilery. Mhm. I wiesz, i, i, i to, to było dla mnie takie, no mówię, dyskusyjne. Te niektóre sceny stricte horrorowo działały, ale już fabularnie nie do końca na przykład niektóre te elementy do mnie trafiały. A to ja Ci powiem, że u mnie było inaczej, bo właśnie pozostając w temacie tego czy to się dzieje naprawdę, czy nie, czy to tylko w głowie bohaterki wszystko się rozgrywa. My o tym na przykład z Adrianem Burzem też kilka razy rozmawialiśmy, bo on na przykład nie lubi takich filmów, w których no nie jest jasne, czy naprawdę mamy do czynienia z czymś nadprzyrodzonym, czy niekoniecznie, a ja to uwielbiam. I tutaj ja dostałem przykład filmu, który moim zdaniem bardzo dobrze balansuje na granicy właśnie obu opcji, bo do samego końca ja autentycznie nie wiedziałem, co to jest prawdą, a co nie. I do samego końca rozważałem obie opcje. Film nie poszedł też, to już właśnie ostrzegę widzów, nie poszedł w kierunku takiego taniego horroru, gdzie bohaterka na przykład nagle zaczyna nie wiem, odprawiać egzorcyzmy, wzywać medium i tak dalej. Nie tutaj się w to nie bawimy. I no dopiero ostatnia scena jak gdyby przechyliła szale na jedną stronę, przy czym... Ja też się trochę jeszcze nad innymi interpretacjami zastanawiam, ale właśnie jak mówimy o tej grozie, wspomnieliśmy nianie. Warto też wspomnieć, że w filmie wykorzystano dodatkowe kamery. W tym domu mamy różne kamery no, zamontowane też z różnych przyczyn i to wszystko ma sens. To ma wyjaśnienie fabularne takie, które ja całkowicie kupuję. Widzimy na przykład obraz właśnie z jakichś tam przemysłówek zamontowanych w sypialni, salonie, kuchni czy pokoju dziecka. Mamy też właśnie tę kamerę z elektronicznej Niani i one nie są nadużywane. One po prostu czasem uatrakcyjniają narrację i bardzo fajnie budują klimat, ale wiecie, to nie jest found footage nagle czy coś takiego. I co do tej grozy, i tego, dlaczego też właśnie te Nianiki i kamery to wszystko tak dobrze działa to moim zdaniem świetnie wypalił pomysł z tym, by wszystko co straszne działo się gdzieś obok, gdzieś poza kadrem, w innym pomieszczeniu. Tutaj pojawiają się pojedyncze jumpscares, tak jak zauważyłeś, i one całkiem nieźle działają, ale tak naprawdę groza i napięcie u mnie wynikały z tego, że ja nie wiedziałem, właśnie czy bohaterka jest chora i traci kontakt z rzeczywistością, czy też naprawdę coś się tutaj pojawiło w tym świecie. I że to coś było gdzieś obok, nie? Bo gdy potwór nas atakuje, tak, gdy się walczy z jakimś potworem, tak bezpośrednio, no to, to już tak nas niekoniecznie rusza. A dopóki on jest gdzieś w pokoju obok, za zamkniętymi drzwiami, no to to jest przerażające. I moja wyobraźnia wtedy szaleje. Ja po prostu wyobrażam najgorsze rzeczy chyba wtedy. No i ten seans jest mocno niekomfortowy. W ogóle, wiecie, no niezbyt przyjemnie. Przecież ogląda się umęczoną matkę, niezbyt przyjemnie ogląda się jej zagrożone dziecko i to właśnie niezależnie od tego, co jest źródłem tego umęczenia i zagrożenia, a tutaj i umęczenie i zagrożenie też eskalują i w którymś momencie już samo patrzenie na postać Mary no, wywołuje dyskomfort spory. Tutaj te kamery, o których Ty wspominasz, to, to jest też jeden z elementów, z którymi ja mam malutki problem, ale malutki dosłownie, dlatego mm -hmm. że tak jak mówisz, one są wykorzystywane bardzo dobrze. Zresztą moim zdaniem takie przykład, jak można zrobić naprawdę upiorną sekwencję z wykorzystaniem kamer, a tak naprawdę bazując tylko i wyłącznie na kontraście, a nie na jakichś, nie wiem, upiornych elementach, to jest to taka sekwencja, kiedy my widzimy coś najpierw z perspektywy naszej głównej bohaterki, a później mamy odtworzone wydarzenia z tych właśnie kamerek, o mm -hmm. których ty wspomniałeś i to robi tak niesamowite wrażenie po prostu, że, że to, to jest wow, to jest naprawdę, to później to Tworzenie tego filmiku z tych kamer wewnętrznych zrobiło na mnie dużo większe wrażenie niż cała ta sekwencja wcześniejsza z perspektywy naszej głównej bohaterki. Natomiast to, co wspomniałem, że mam delikatny problem, to to, że mam wrażenie, że twórcy też umieszczając tyle tych kamer troszkę sobie utrudnili zadanie i nie do końca wybrnęli, mam wrażenie, właśnie z tego, że one tam są, bo one w niektórych momentach jakby są wykorzystywane, działają, nie wiem, właśnie na przykład mąż wyjeżdża i, i ma podgląd na to, co robi żona i, i mhm. na przykład coś tam dostrzega, czy mamy właśnie odtworzenie tej sekwencji właśnie takiej stricte horrorowej, gdzie mamy tą zaburzoną perspektywę, ale w niektórych momentach, jak na przykład mamy, coż, nie wiem, takie sceny, kiedy Mary ogląda coś na jakiejś kasecie wideo i, i widać, że się wzdryga albo robi coś tam innego, no to jakby te, te, to otoczenie w postaci chociażby męża nie reaguje i wiesz i to jest trochę z jednej strony tak, że można by powiedzieć, że oczywiście no, on jej nie szpieguje on tam mm -hmm. tylko te, te kamery jakby są tylko i wyłącznie po to, żeby zapewnić jej jakieś tam poczucie komfortu i, i służyć jako taki e, cyngiel bezpieczeństwa, natomiast trochę mi to w niektórych momentach przeszkadzało, tym bardziej że e, ta reakcja ze strony tego świata zewnętrznego w paru momentach jest taki, gdzie nie do końca ja bym nawet oczekiwał, że coś się wydarzy, a właśnie z kolei w paru momentach takich, gdzie działo się coś podejrzanego i co te kamery powinny to zarejestrować i, i, i nasz protagonista powinien jakoś tam zareagować, to niespecjalnie, niespecjalnie na to reaguje, ale to jest, mówię, to jest taki niuans, bo to nie jest coś, co mi bardzo przeszkadzało wiesz, w trakcie seansu, tylko bardziej mhm. zwróciłem już uwagę na to post -factum. A powiem Ci, że mnie to w ogóle nie przeszkadza, no bo wiemy, że bohater jest w podróży służbowej, bardzo ważnej podróży służbowej i po prostu zakładam, że on tam cały czas albo ciężko pracuje, albo no robi biznes powiedzmy, że gdzieś tam w restauracji, w klubie czy coś, no ale nadal raczej niekoniecznie ogląda tam obraz z pięciu kamer jednocześnie, nie? Więc ja to rozumiem, że tam wieczorem sobie właśnie jak ma chwilę w łóżku to podgląda, no to wtedy ewentualnie może by coś dostrzegł, ale przez resztę dnia dla mnie to jest logiczne, że on nie ma szans, by coś zobaczyć. Dopiero gdy właśnie dzieją się rzeczy, no to wtedy może odtworzyć, poszukać, co się tam wydarzyło. Jeszcze właśnie mówimy o tym całym napięciu. Powiem Ci, że tutaj trochę ten polski lektor psuje to napięcie w moim przypadku, bo ja autentycznie przez polski głos kilka razy parsknąłem, głośno śmiechem, bo Mamy na przykład te sceny właśnie z postacią demoniczną, albo właśnie z wyobrażeniem o tej postaci. I no właśnie te sceny z polskim, na wypadają komicznie, bo na przykład słyszymy taki skrzek, który właśnie nie wiem, mówi hej A na tym słychać radosne witaj. Czy nie wiem, to coś podchodzi do dziecka i mówi mem, a my słyszymy mój. No i powiem ci, że mnie to autentycznie wybiło kilka razy. Właśnie lektor na demonie, no kurde, nie wiem czy tam nie było żadnych dopisków, takich wskazówek nie? dla niego, no bo to było czytane zupełnie od czapy. No myślę, że mogło nie być, niestety to jest spory problem z dubbingiem czy z lektorem właśnie w takich sytuacjach, no ja na to machnąłem ręką. Rozumiem problem, ale, ale już jak wiesz, jak oglądam z lektorem, to już, mm -hmm. to już macham na to ręką wtedy. Hmm. No dobra, no to nie wiem, co możemy jeszcze dodać. No, ja bym chciał tylko naprawdę podkreślić, że ten film jest mocno nieprzyjemny i nie wiem, czy podzielasz moje zdanie, ale ja miałem... Totalnie skojarzenia z Ghostland momentami. Ja cierpiałem y, na niektórych scenach tak jak na Ghostland y, Pascala Laugiera, bo to męczenie matki strasznie mi się udzieliło, a widok niemowlęcia, które w gruncie rzeczy może zginąć w każdej scenie tego filmu, praktycznie, no tylko pogłębiał ten, no, to ten dyskomfort, tak. I y, y, y, no kurczę, no to też może odstraszyć pewnych widzów, tak. I pod, pod kątem tego klimatu to ja bym aż tak w Ghostland nie to osobiście, ale ten film u mnie wzbudził skojarzenia w sumie i tematycznie, ale też pod kątem wykonania z dwoma innymi dziełami, czyli z Wakewood mhm. i z Cmentarzem dla Zwierzaków. Bo, Ale bardziej nawet z Wakewood, zresztą tu nawet ostatnia scena, to tak mi się też bardzo mocno skojarzyła z tamtym filmem. Chociaż to od razu też wspomnę, jeżeli ktoś pomyślał o jakichś skojarzeniach fabularnych, to nie, to bardziej mi chodzi właśnie o, o klimat pewien, mm -hmm. który te, te dzieła, filmy potrafiły wykreować. Ale ro, no rozumiem, rozumiem. To, to nie jest przyjemny sens, To na pewno trzeba podkreślić. No dobra, Jerry, to czy chcemy zrobić strefę spoilerową, czy przechodzimy do podsumowania? Znaczy, nie wiem, czy jest sens zrobić strefę spoilerową. To już od ciebie zależy. Jeżeli chcesz coś tam przedyskutować, to możemy. Hmm, nie, niekoniecznie. Ja mam tam jakieś delikatne też zastrzeżenia, Yy, tak się, wiesz, starałem oceniać na przykład logikę postępowania właśnie każdego z bohaterów, yy, no bo ja się pod tym kątem, jak wszyscy wiedzą, dość mocno czepiam, tutaj akurat yy, raczej nie yy, właśnie jedyny zarzut to jest ten tytuł, bo jeszcze po polsku to pogoniony mi totalnie nie brzmi, tak yy, yy, zwłaszcza, że to dziecko poronione tak naprawdę w tym filmie go praktycznie nie ma, nie liczy się no to, to dziecko, jest które przeżyło ten to jest ten mój zarzut bardzo mocny w stosunku do tego tytułu, ale kontynuuj, mm. zaraz się wypowiem. No więc właśnie, więc pewnie chodziło po prostu o chwytliwy tytuł i no jeżeli chodziło o chwytliwy tytuł, to okej, okay, mamy sukces, ale no to jest niepoważne, zwłaszcza, że no ta produkcja nomen omen jest poważna i dlatego no to, to nie jest dobry chwyt marketingowy nawet. Nie no ja tak y, y, idąc w wyjątkowo wisielczy humor to po sensie stwierdziłem, że poroniony to jest pomysł na ten tytuł, żeby tak nazwać mhm. film, bo, bo tutaj akurat to nie jest tak, że właśnie polski tłumacz pokpił sprawę, no bo on ten tytuł został literalnie przetłumaczony, nie? Tutaj nie mhm. ma nic dodane od, od siebie, jak to się nieraz ludzie w Polsce śmieją, że ktoś tam stłumaczy, zepsuł tytuł. Nie, no to jest literalnie przetłumaczone i ja się pod tym podpisuję to, co powiedziałaś. No tutaj tak naprawdę ten nienarodzony nienarodzone dziecko, które zmarło przy porodzie, no to ale mi wyszło nieskładne zdanie, ale okej okay, już niech tak będzie. To dziecko, które zmarło przy porodzie, tak naprawdę jest w dużej mierze nieobecne, i o, to tutaj większym tematem jest właśnie kwestia tego dramatu po stracie dziecka, niż w ogóle to, czy to dziecko w jakikolwiek sposób nam tutaj powraca. A mhm. to ten tytuł też sugeruje bardzo mocno i, i naprawdę no, według mnie to jest aż niesmaczne, że, że się zdecydowano na, na na taki tytuł, no bo to jest mówię, to ja, dla mnie to już jest taki przykład wręcz eksploatacji. No bo wiesz, tutaj ten film nie epatuje nas jakimiś takimi szokerami. Ja mam wrażenie, że właśnie to, to jest o tyle ciekawe, że się udało tutaj twórcom uniknąć nie, właśnie tej eksploatacji, nie? no bo to to, nie raz, to to jest ryzyko. nie, Jak bierzesz na warsztat taki e, jakiś tam trudny, dyskusyjny temat, no to ta granica czasem jest bardzo cienka, a tutaj mimo, że no mamy sporo takich elementów, już mówię bardziej kojarzonych z, z takimi zwykłymi straszakami w którymś momencie, mhm. to i tak właśnie wydaje mi się, że trzymają się tej granicy i, i na tyle dobrze się po niej poruszają, że właśnie to, to wszystko jest w porządku do samego końca. na no, ten tytuł no, nie jest najszczęśliwszym wyborem, delikatnie rzecz ujmując. A widziałeś narodzonego może? Nie, nie. Nie widziałem. Bo właśnie przez ten tytuł, gdy już się dowiedziałem, że chodzi o małżeństwo, które utraciło dziecko, to ja byłem przekonany, że to będzie po prostu powtórka z rozrywki, jeżeli chodzi o nienarodzonego. A tu właśnie poszliśmy w zupełnie innym kierunku. Dlatego tym bardziej mnie ten tytuł też yy, no, zdziwił i no, w sumie też właśnie nie zniesmaczył. Przy czym ten oryginalny, że znaczy ja rozumiem, że to jest właśnie dosłowne tłumaczenie, ale mimo wszystko yy, wiesz, po prostu sobie go nie tłumaczyłem na głos po polsku. Dlatego mm -hmm. jakoś jest nie zwracałem to. na to uwagi wtedy. a e, Patrząc na jednak tę polską nagle sobie uświadomiłem, że no, to nie ma sensu. I jeszcze jeżeli ktoś się bardzo wczuje w ten dramat, no to finał też myślę, że może odebrać trochę słabiej. No bo to ostatecznie nie jest dramat, a jednak horror, ale dla mnie on nadal jest dobry, mógłby być lepszy, ale jest dobry i dla mnie to jest właśnie dobrze napisany, dobrze wyreżyserowany i bardzo dobrze zagrany horror, który przez te ponad 80 minut mnie osobiście trzymał w napięciu i niepewności do samego końca, więc ja polecam i to tak całkiem mocno polecam. No, ja ogólnie byłem zadowolony po sensie, i uważam, że to jest niezłe kino. Podpisuję się pod tym, co powiedziałaś, że jakby można było trochę, zresztą ja też o tym wspomniałem na początku, można było po prostu jeszcze ukręcić z tego tematu co nieco więcej. Twórcy obrali taką drogę, jaką obrali i na mnie to trochę osobiście mniej podziałało właśnie, że jednak idziemy w kierunku tym bardziej horrorowym. Ale okej, okay. i tak uważam, że to na tle, wiesz, bardzo wielu filmów grozy, które dostajemy, to, to i tak wydaje mi się, że to jest mimo wszystko coś... To się w pewien sposób wyróżnia i nie, nie otrzymujemy aż tak dużo tego mm -hmm. rodzaju właśnie grozy, które no bardzo mocno jednak jest zakorzenione w tym dramacie, nie? No bo tutaj nawet jeżeli właśnie ten horror jest, on jest momentami mocny, to, to i tak ja osobiście właśnie bardziej odbierałem to jako wiesz, dramat jednostki, nie tylko całej tej komórki, rodziny i tak dalej, niż stricte taki prosty stra straszek. Także jak najbardziej, jeżeli ktoś się nie boi tematu, to, to polecamy sięgnąć. Okej. Okay. No dobrze, to dzięki, Siżegę, za rozmowę. Dzięki. A Wam kochani dziękujemy za uwagę i życzymy udanego sensu. Do Fest makabry jeszcze powrócimy i to wkrótce, ale póki co to wszystko, więc tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście.